Mam to na sercu, żeby to coś z tego yy, przeczytać i rozważyć. Księga Sędziów, jedenasty rozdział. Przeczytam od ostatniego zdania ostatniego wiersza, z 10 rozdziału i mówili zarówno lud zbrojny, jak i przełożeni Gileadu, jedni do drugich, kto jest tym mężem, który rozpocznie bój z monitami? zostanie on naczelnikiem wszystkich mieszkańców Gileady. Jepta z Gileady był to rycerz waleczny, lecz był synem kobiety przetecznej, z której Gilead spłodził Jepkę. Lecz i żona Gilada urodziła mu synów, a tak gdy ci synowie do ro... żony dorośli wygnali Jeftę, mówiąc do niego: Nie możesz dziedziczyć w rodzie naszego ojca, gdyż jesteś synem innej kobiety. też Jefta uciekł od swoich braci i osiedlił się w krainie Toby, gdzie zebrało się przy nim sporo nizponów i grasowali razem z nim. Po niejakim czasie wszczęli amonici wojnę z Izraelem. Gdy zaś amonici wszczeli wojnę z Izraelem, przyszli starsi Gileadu do Jefty, aby sprowadzić go do krainy, z krainy Toby. Do Jefty, pójdź i zostań naszym wodzem, a podejmiemy wojnę z Amonitami. Lecz Jefta odpowiedział starszym Gileadu, Czy to nie wy z nienawiści wygnaliście mnie z domu mego ojca? Dlaczego przychodzicie do mnie teraz, gdy popadliście w niedole? Jedenasty wiersz. Jefta poszedł więc ze starszymi Gileadu i lud ustanowił go nad sobą naczelnikiem i wodzem. I przedłożył je w całą swoją sprawę panu w Nispa. Dalej, 12 wieczór. Następnie Jefta wyprawił posłów do króla Amonitów z takim oświadczeniem: Co za przyczyna, że przybyłeś do mnie, aby wojować w mojej ziemi? Król Amonitów odpowiedział posłom Jefty: Dlatego, że po wyjściu z Egiptu Izrael zajął moją ziemię od Armenu aż po Jabłko, i aż po Jordan. Oddaj ją więc z powrotem dobrowolnie. VIII wiersz, lecz król Amonitów nie usłuchał słów Jefty, z którymi ten do niego się zwrócił. Wtedy Duch Pański stąpił na Jeftę i obszedł on Giladczyków i ManasySysów. I obszedł też Mistrę Gilacką, i z Mistry Gilackiej wyruszył na Amonitów. A Jefta złożył Panu ślub tej treści: Jeżeli wydasz Amonitów w moje ręce, to wówczas, gdy cało powrócę z wyprawy na Amonitów do Pana, należeć będzie i na palenie złożył mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. I wyruszył Jefta przeciwko Monitom, aby z nimi walczyć, a Pan wydał ich w jego ręce. <śmiech> 34. A gdy Jefta przyszedł do mispa i zbliżył się do domu swojego, oto córka jego wyszła na jego spotkanie z bębękami, tańcami, była zasiana jedynaczką, oprócz niej nie miał ani syna, ani córki. Toteż gdy ją zobaczył, rozdarł swoje szaty i rzekł, Ach córko moja, zrozgotałaś mnie. Sama zaś stała się dla mnie nietykalną, złożyłem bowiem ślub Panu i nie mogę się cofnąć. A ona rzekła do niego, Ojcze mój, skoro złożyłeś ślub Panu, uczyń ze mną, jak ślubowałeś, gdy Pan sprawił, że wziąłeś pomysł na Twoich wrogach, na monitach.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 rozdział po rozdziele i strona po stronie to musimy też przyznać, że Księga Sędziów jest akurat taką księgą, którą się troszkę ciężej czyta dlatego, że tu jest wiele takich wydarzeń, które e, można powiedzieć wydają się takie mało duchowe dużo jest ludzkiej woli e, dużo takiego zamieszania czy chaosu w tym wszystkim e, ale niemniej jest świadectwo na to, że w tym, także w tym czasie działał Bóg. Księga Sędziów obejmuje czas około 320 lat od śmierci Jozłego do śmierci Samuela, mniej więcej. i Jest tutaj opisane działanie 12 sędziów od Miela do Samsona i przez tych dwunastu, przez te lata Bóg wybawiał Izraela. Był to bardzo trudny czas, około tysiąc lat przed Chrystusem to się działo. Był to czas, kiedy Saul też i doszedł do, do władzy. Także i początek Dawida mniej więcej w tym czasie to się działo. I widać w tym rękę Boga, że Izrael ciągle na nowo upadał, a Bóg posyłał ludzi, którzy byli też na wiele sposobów ułomni, Wiele im brakowało. Tym niemniej Bóg okazywał swoją moc właśnie przez tych słabych ludzi i oni jakby prowadzili Izrael w tym, żeby pokonać ich wrogów. Kiedy wołali do Pana, Pan im posyłał takiego sędziego, takiego wybawiciela, który ich ratował. I był Ech, który był leboręki czy. Szangar, który walczył z cieniem na była i Debora. Kobieta, był Barak, który był lękliwy. Czy Samson, który ganiał się za kobietami? Czy też i ten Jefta, o którym dzisiaj czytaliśmy, który też miał swoje ludzkie słabości. Był to też taki dziwny czas, że.. Kapłan na przykład błąkał się po terenie Izraela, wziął go jeden człowiek i został kapłanem tego jednego człowieka. Potem ileś osób z -y Dan przyszło i wzięli tego kapłana. To był taki czas zamieszania. I Wszystkim to możemy powiedzieć przypomina nam też czasy, w których żyjemy. Gdzie wiele osób jest zupełnie zdezorientowanych właściwie co jest prawdą, gdzie można ją... Znaleźć. coś co jest widoczne w tej księdze to jest taki nieprzypadkowy zbieg wydarzeń to, że po, po tym jak e, sędziowie Tola, i Jair, Giladczyk już odeszli to właśnie brakowało tego, który by wyzwolił ich z ręki amunitów bo jak zwykle po śmierci sędziego, e, oni znowu popadali w bałuchalstwo, odchodzili od Boga. E, I widać tutaj, że Bóg tego jeszcze e, wybiera, chociaż nie jest to prost widoczne tutaj w tym rozdziele. Tak się wydaje, jest tylko taki ludzki zbieg okoliczności, e, ale w pierwszej Księdze Samuela jest napisane w rozdziale 12, Jedenasty wiersz. Pierwsza Samuela, 12 rozdział dwunasty wiersz. Więc posłał Pan Jerubala, Balaka, Jeftę i Samuela i wyrwał was z ręki waszych okolicznych nieprzyjaciół i mieszkaliście bezpiecznie. A więc to, co na zewnątrz wydaje się tylko mm, po prostu jakimś przypadkiem, czy tylko jakąś ludzką wolą, to jednak za tym stoi Pan. Pan posłał tego Jeftę. Teraz możemy zobaczyć, jak to się stało. Jego ojciec, oprócz żony, niestety miał też inną kobietę i z tej właśnie urodził się Jefta. Jewta oznacza e, otwarcie, czy otworzył, e, od razu można się zastanowić, dlaczego akurat takie imię, co, co ten Jewta miał otworzyć. Było to imię, tak jak często w Biblii, które zapowiadało to, co ten człowiek zrobił, e, tak jak imię Jezus też zapowiadał, zapowiadało to, co On miał zrobić, e, Jewta otworzył Słowo Boże. Tutaj akurat czytamy w późniejszym urywku, że on zacytował wiele miejsc z pięciu księgów, a więc był człowiekiem, który znał Słowo Boże. I z powodu tego swego złego pochodzenia, z powodu tej matki, która była nierządnicą, to właśnie bracia jego wygnali go. To jest taka podobna trochę historia jak z Abimelechem, ale tu akurat toczy się lepiej. Ta historia o Abimelechu jest w dziewiątym rozdziale tej księgi. Tutaj tenże Jepta postanawia odejść i uciekł od swoich braci, jak czytamy w trzecim wierszu. Oni byli bardzo twardzi w tym. Kiedyś to miało daleko poważniejsze znaczenie niż w dzisiejszych czasach, kiedy małżeństwo nie jest uważane czy poważane, dlatego to już nie ma takiego znaczenia, tak bardzo tak w szerokim mniemaniu, czy ktoś jest dzieckiem ślubnym, czy nie ślubnym. Ale widzimy w tym też pewną, pewne podobieństwo do Pana Jezusa, że Pan Jezus, kiedy przyszedł, został odrzucony i potem był, czy jest, przez jakiś czas nieobecny i znowu powrócił. I tak stało się z tym Jeptą że on został odrzucony Udał się do krainy Tob To jest w krainie Amonitów Być może jego matka była Amonitką więc tam po prostu poszedł do, do ojczyzny swojej matki To jest też swoją drogą prawdą, że jest bardzo wielki wpływ matki na życie duchowe dzieci że to matki mają, z racji tego, że są częściej w domu, no, wpływają na przekonania, na myśli z dzieci. Nawet po polsku mówi się język ojczysty, ale na przykład po angielsku mówi się język matczyny. Jest coś takiego, że matka ma silny wpływ na wiarę w dzieci. I tenże jefta w tej krainie e, Amonitów, Tob, e, widać, że zgromadził wokół siebie sporo tu jest napisane Nicponiów. To tacy ludzie, o których dzisiaj byśmy powiedzieli, którym wrzy krew. E, dzisiaj mogliby to być kibole albo ci, którzy jeżdżą ścigaczami, więc ci, którzy po prostu lubią, jak się coś dzieje, najlepiej jeszcze w jakimś zagrożeniu życia. A więc w takim kręgu ludzi się obracał, ale widzimy, że ten nacisk ze strony amunitów znowu się nasili i wtedy starsi Giladu postanowili wezwać tego Jeftę na pomoc Widzimy, że on to bez zastrzeżeń tego nie przyjął Tak jakby negocjował z nimi I dziewiąty wiersz mówi Czy jeżeli mnie sprowadzacie z powrotem, abym wojował za monitami, a Pan mi ich wyda, to czy zostanę waszym wodzem? Jemu chodziło nie tylko o to, żeby na chwilę być tym wodzem pójść, zwyciężyć i wrócić dalej do top, On chciał tam zostać władcą. A więc, czy chcecie mnie na chwilę, czy na stałe? I starsi mówią, że postąpią według tego słowa, czyli rzeczywiście, że On tam zostanie na stałe. Gdybyśmy mieli to odnieść do naszego życia, czy służby dla Pana, to na pewno nie istnieje coś takiego w dzisiejszym chrześcijaństwie, jak etat duchowy, nie powinno coś takiego być że ktoś jest etatowy w czymś, co robi. E, raczej jest to zawsze akurat no, Boża wola, czy Bóg daje siłę akurat temu czy innemu, żeby to czy tamto zrobić. E, byłoby to źle, gdyby um, ktoś był nie wiem, etatowym nauczycielem, czy etatowym jeszcze nie wiem kim, że zawsze to robił i to wyżywotnio pełnił jak gdyby to, to stanowisko. Coś takiego byłoby niezgodne z nauką Nowego Testamentu, aczkolwiek też jest druga strona, nie jest tak, że człowiek, kiedy mężczyzna, nie wiem, brat, który ma 50 lat, powinien się ze wszystkiego wycofać, bo, no bo już ma 50 lat. To jest też tak, że cały czas jest co robić dla Pana. Całe szczęście ja jeszcze nie mam 50 lat, więc nad tym się nie zastanawiam. I tutaj czytamy 11 wiersz. Jefta poszedł więc ze starszym Gileadu. I tutaj możemy zauważyć też wiarę, czy może brak urazy u Jefty, że on nie był tak twardy, żeby powiedzieć. Jak mnie kiedyś wygnaliście, to teraz radźcie sobie sami. Że jednak e, e, zmiękł tutaj, i tu trzeba powiedzieć, e, wynikało to z jego wiary. to nawet czytamy dalej, że modlił się o tę samą sprawę. To bardzo dobre zdanie. przydłożył jak na całą swoją sprawę panu. Prawdą jest, że nie jeden z nas, nawet mimo doświadczenia we wierze, podejmuje sprawy, który, których nie przemordił. I one też często nie udają się, nie ma w tym powodzenia i trzeba tego na nowo się uczyć, że o każdą rzecz, o każdą rzecz, a szczególnie wszystko należy się modlić. My czytamy w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale tylko w zmiankę imienia Wiewta, ale to tak czy owak jest to zaszczytne miejsce być w gronie ludzi wiary, to jest 11 rozdział listu do hebrajczyków 32 wiersz tutaj pisarz tego listu już nie opisuje tego co ci mężowie dokonali tylko ich wymienia zabrakłoby mi przecież czasu gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach a więc wymieniony jest Jefta który Yy, yy, który tutaj właśnie nie zachował tej urazy yy, jest tutaj pewna dyskusja pomiędzy tymi, którzy czytają Biblię co jest tym yy, co jest tym przykładem wiary u Jefty bo zapewne nie to, yy, że yy, ślubował złożyć yy, to co pierwsze wyjdzie yy, na całopalenie Panu Oczywiście to, że był wybawicielem. On był tym sędzią, który ratował Izraela. A to stało się też i przez to, że po prostu przebaczył swoim braciom. Dalej widzimy też i taki dobry przykład, dwunasty wiersz, że on nie od razu zarządził mobilizację w kraju, tylko najpierw posłał posłów do króla monitorów e, Czyli próbował zażegnać sprawę w sposób dyplomatyczny. To jest dobra rzecz, e, żeby najpierw się rozmówić. I tu jest ta cała rozmowa. Już nie będziemy w to tak szczegółowo wnikać. E, ale król Amonitów oskarża oskarżył Izraela, to 13 wiersz, że po wyjściu z Egiptu Izrael zajął moją ziemię od Arnonu aż po Jabok i aż po Jordan. Czyli wydaje się to takie niepotwarzalne. No, było nasze, wy ją zajęliście, oddajcie nam. Ale tutaj. Okazuje się, to czytając księgę czwartą Mojżeszową, piątą, to widać, że to nie tak było, że ta ziemia nie została zabrana od Amonitów, nie. tylko od Amorytów, którzy nie pozwolili przejść Izraelowi. Bóg zabronił walczyć z Moabitami i z Amonitami. Dlatego, że Mabici byli potomkami Lota czy Edomici też potomkami zawa i po prostu nie mieli walczyć ze swoimi braćmi. Mieli pozostawić. Dlatego ta ziemia akurat Amonitów trafiła w ręce Izraela dlatego, że Pan dał im zwycięstwo nad Amurytami to czytamy w XIX wierszu, że Izrael wyprawił posłów do Sychona, ten się nie zgodził, wyszedł ze swoją armią, no i tak zostali pobici. I mimo tych wszystkich argumentów, jednak król Amunitów nie zgodził się na to, nie przystał. I nawet taki duchowy argument tutaj też Jefta podaje, 23 wiersz, tak wtedy Pan Bóg Izraela wygnał Amorejczyków z oblicza swego ludu izraelskiego, a Ty znowu Jego chcesz wygnać? I dalej mówi, czy nie jest tak, że kogo Kamosz, Twój Bóg wypędza, tego posiadłość Ty zajmujesz, ale posiadłość każdego, kogo przed naszego oblicza wypędził Pan, nasz Bóg, my zajmujemy? Czyli mówi, właściwie to Bóg nam dał tę ziemię. Więc dlaczego chce się nam teraz odebrać? E, Niemniej... E, Król Amonitów nie zgadza się na to i wtedy Duch Pański stąpił na Jeftę, 29 wiersz. I wtedy dopiero ta mobilizacja się dokonała i Jefta wyruszył na Amonitów. I Pan wydał ich w jego ręce, a więc była to wojna u Pana. Pan dał siłę, dał ludzi, dał łaski, zostało to no, zwycięstwo wykonane. Zapewne tak jest i w naszym życiu, jeśli coś jest zrobione z Panem, to, to się to ma powodzenie. W międzyczasie jeszcze stało się coś, o czym czytamy w 30 wierszu, że jest złożył Panu ślub. Jest to, myślę, w tych czasach rzecz dosyć rzadko spotykana, żeby wierzący czynili jakieś śluby, czyli jakiś rodzaj obietnicy, obietnicy, czy przysięgi przed Bogiem. W czasie zakonu nie było to obowiązkowe. To wynikało z wolnej woli człowieka, że on mógł to zrobić, chociaż nie było takiego wymagania. Jeśli ktoś chciał coś Bogu obiecać, chciał coś dać, czy coś zrobić, to wtedy oczywiście Bóg oczekiwał, że to zostanie spełnione. I brak spełnienia tego ślubowania było poczytane za grzech w oczach Boga. Jest wiele miejsc na ten temat, które to potwierdzają. Jest też i takie coś, że jeśli ktoś by ślubował, E, bez głębszego zastanowienia e, jak, Tak jak jest napisane, paplając swoimi ustami e, To wtedy e, składa Pan ofiarę Czy to z kozy, czy z synogarlic Czy nawet z tej jednej dziesiątej efy mąki I po prostu jest mu no to przebaczone To jest e, napisane w trzeciej Mojżeszowej, piąty e, rozdział Mojżeszowa, piąty rozdział od czwartego wiersza, albo jeżeli kto przysięga paplając niebacznie swoimi ustami, że zrobi coś złego lub dobrego, jak to się może nieraz człowiekowi wymknąć niebacznie, przysięga, a sam na razie o tym nie wie, ale potem sobie to uświadomi, że ściągną na siebie winę przez jedną z tych rzeczy, no i dalej co ma zrobić? Jaką ofiarę złożyć? I dalej będzie mu to odpuszczone. Czy mamy śluby w Nowym Testamencie, że ktoś coś ślubuje? Mamy przykład apostoła Pawła to jest dzieje dzieje 18 rozdział.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 Związało się z y, y, tym y, ślubowaniem nazyreatu to jest czwarta Mojżeszowa szósty rozdział to także było dobrowolne, to było szczególne poświęcenie się Panu i kto by takie coś y, y, chciał uczynić, to miał nie pić wina czyli też soku z winogron nie mógł się strzyc przez cały czas tego ślubu z tego nazyreatu i też nie miał dotykać zbliżać się do zmarłego to dla nas ma takie y, obrazowe znaczenie to wino, czy też sok z winogron mówi o radości czyli możemy Odmawiać sobie ziemskich radości, żeby mieć radość w Panu. Dalej jest ta brzytwa nie przejdzie po jego głowie. Dla mężczyzny długie włosy był to wstyd. A więc taki symbol uniżenia się. I po trzecie nie będzie przystępował do zmarłego, to nam mówi o, to, o zepsuciu, o y, zepsuciu tego świata. Y, po prostu o odwróceniu się, czy o unikaniu od tego, tego grzesznego, czy brudnych rzeczy, które są w tym świecie. Y, więc dla nas jak najbardziej jest to y, do tego, żeby tak żyć. Żeby to wprowadzać w czyn na co dzień, ze względu na pana, już apostol tego rodzaju ślub uczynił, i później na koniec tego czasu, na zreatu, okay. e, e, należało te włosy, które były długie, e, ściąć, ogolić głowę i położyć na ogień, który płonie pod ofiarą pojednania. Tutaj akurat widzimy, że on nie był w pobliżu. Świątyni, nie był w Jerozolimie, był w Europie był koło Koryntu ale gdzieś tam doczytałem, że można było te włosy w ciągu 30 dni dostarczyć do świątyni, żeby mogły spłonąć na ołtarzu oczywiście, my w naszym życiu może mamy czas, kiedy jesteśmy bardziej intensywnie poświęceni Panu, czasem to słabnie ale na pewno nasze życie powinno charakteryzować się chęcią podobania się Panu. Nie tylko od czasu do czasu. Mamy Annę na przykład, to jest pierwsza księga Samuela, która uczyniła ślub, że to dziecko, które urodzi, jeśli urodzi, jeśli będzie miała syna, to je poświęci Panu. No i tak się stało, oddała tego chłopca kiedy wykarmiła do świątyni Psylo. Tam służył panu od dzieciństwa. A więc mamy dobre przykłady. Mamy też złe przykłady. Przykład Heroda, który ślubował, czy przysiągł, że da połowę królestwa. I kiedy ta dziewczynka zażądała głowy Jana Chrzciciela, to on się z tego nie wycofał. E, Herod nie musiał spełniać tego, e, co obiecał w tym wypadku, ale zrobił to, tak jak tam czytamy, ze względu na e, współbiesiadników, czyli po prostu, żeby nie stracić twarzy w oczach innych, e, no, brnął dalej w tym. E, Mamy też i e, przykład w pierwszej Księdze Samuela, 14 rozdział. Chodzi o e, Saula. Tutaj jest tak napisane, 1 Samuela 14, 24. Lecz mimo, że Izrael był onego dnia strudzony, Saul kazał ludowi złożyć ślubowanie. Przeklęty niech będzie mąż, który spożyje cokolwiek przed wieczorem, zanim wywra zemstę na swoich bogach. Dlatego przystek lud nawet nie zakosztował chleba. Lecz na poru znajdowały się w obfitości plastry miodu i był miód na kolanie, A gdy lud podszedł do tych plastrów, właśnie opływały miodem. Ale nikt nie podniósł ręki do ust, bo lud miał się złożonej przysięgi. Więc była to taka gorliwość czy może nie, nierozsądna gorliwość tego człowieka, e, który e, chciał to zrobić dla pana, który żołnierze mieli walczyć do zjedzenia, e, to była przysięga nierozsądna, wiemy, że potem jeszcze Jonatan jadł z tego miodu e, i był e, bardzo blisko krok po śmierci z tego powodu. I też taki ślub właśnie tutaj widzimy u y, Jebty. Y, y, y, czekał się, on właściwie spodziewał, że to może będzie koza, owca, może krowa wyjdzie i wtedy ją złoży na ofiarę palną dla Pana. Ale musimy przyznać, że z naszych ust też nieraz y, niewłaściwe słowa wychodzą. I tak też y, bywa, że mówimy coś, czego nie trzeba. Y, tutaj on to jako ślub przed Panem e, wypowiedział i mówi do Pana należeć będzie i na palenie złożę mu to, co wyjdzie na spotkanie. No. E, w zależności od e, tłumaczenia, ja to sprawdzałem, Wiluś jednak przeważa to i, nie Wiluś. To, to jest argument dla tych właśnie, którzy e, próbują to jakby no, nie po... szukają dowodu na to, że Jeszcze jednak nie zabił swojej córki. Ale jak wspomniałem na początku, ta księga, czy ten czas był tak mroczny w czasie Izraela, w tamtym, w tamtym w tamtych czasie, był tak mroczny, że różne rzeczy, które nie powinny się dziać, się działy. I ta rzecz... Byłaby po prostu jedną z wielu, które nie powinny mieć miejsca, ale niestety miejsce miały. I znowu, Zimon nie był zobowiązany spełnić to, kiedy zobaczył swoją córkę, która wychodzi z domu. I to, co właściwie można powiedzieć, jego. Ta nierozsądna wypowiedź czy brak wiary z jego strony e, jest taki widoczny. Ale coś, co jest zdumiewające i tak zachwyca wręcz, to jest postawa jego córki. Bo dzisiaj moglibyśmy się spodziewać ta to zwariowałeś, co ty mówisz? Nigdy w życiu e, nie zgadzam się na to. Może by szukało się właśnie jakiegoś sposobu na to, żeby to ominąć, ale właśnie ta dziewczyna mówi coś takiego, 36 wiersz Ojcze mój, skoro złożyłeś ślub panu, uczyń ze Mną, jak siłdowałeś, gdy Pan sprawił, że wziąłeś pomstę na Twoich wrogach, na monitor. Czyli po pierwsze Ojcze mój, ona to robi ze względu na Ojca, po drugie gdy Pan sprawił, a więc ze względu na Pana i po trzecie wziąłeś pomsta na swoich wrogach, a więc ze względu na ten Lud Boży, który miłowała. To są takie trzy dobre wskazania. Z jednej strony miłość rodziców, z drugiej strony miłość do Pana i z trzeciej strony miłość do Ludu Bożego. Te rzeczy dla nas są dzisiaj, jak nie cały czas, żywe, prawdziwe, aktualne. I tak tu jest to opisane, że ona nie była jakoś ani załamana czy zdruzgotana to raczej on był, czy to 35 wiersz ach córko moja zdruzgotałaś mnie właściwie to mógłby powiedzieć to ja jestem winien źle powiedziałem to tak wychodzi jakby to on do niej mówi że to ona jest powodem tego co jest słuszne I o jedną rzecz tylko prosiła, żeby mogła przez dwa miesiące opłakiwać swoje dziewictwo. To było ciekawe, że nie nie śmierć. Jedni dopatrują się w tym, że ona nie była złożona w ofierze, a po prostu pozostała niezamężna do końca życia. No ale... Nie, Najbardziej prosta i oczywista interpretacja jest taka, że po prostu było jej żal, że nie będzie za mąż, A śmierć w jej oczach nic nie znaczyła. I tak po tych dwóch miesiącach wróciła i 39 wiersz mówi, on zaś z nią zgodnie ze ślubem jaki złożył. I nawet cztery razy, cztery dni w roku dziewczyny i się schodziły, żeby wspominać to wydarzenie. Tutaj pismo nie, nam tego nie opisuje, jak to się stało, jak ta ofiara została złożona, dlatego też jeśli coś słabo że przemilcza, to też nie ma powodu jakoś tego wyobraźni tworzyć, ale coś, co jest istotne to jest to, że Bóg nigdy nie żądał ofiary z ludzi i były też w zakonie słowa na ten temat było to potępione składanie dzieci Molochowi to co czynili Kananejczycy choć mamy przykład, że jednak od Abrahama Bóg zażądał życia jego syna choć oczywiście zatrzymał samą sprawę to była próba no ale ofiara Pana Jezusa to jest ofiara człowieka Człowiek, który poniósł śmierć dla Boga. To nam wskazuje właśnie na Boga, który dał z tego jedynego Syna. Tak jak tutaj ta była jedynaczką, córka jest tego. I kiedy to czytamy, to... Tak to nam się ciśnie właściwie na myśl, że tak jak ona chętnie przyjęła tę śmierć, to jest takim słabym porównaniem do tego, że Pan Jezus rzeczywiście poszedł na krzyż. Jeśli cztery dni w roku wspominano tę córkę jest tego, to zapewne nie możemy, powinniśmy Pana wspominać, jeśli nie. Co 7 dni kiedy łamiemy chleb, to na pewno codziennie w naszych myślach, czy w modlitwie, to powinno być przed naszymi oczyma. Pan chciał, żebyśmy Go wspominali, Jego czyn. Coś czego możemy się z tego nauczyć, to jest to, żeby nie robić nierozsądnych obietnic czy też nie przysięgać nierozsądnie, mamy to w Ewangelii Mateusza też powiedziane w piątym rozdziele to jest kazanie na górze Mateusz 5,33 słyszeliście także, że powiedziano przodko nie będziesz fałszywie przysięgał ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich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 albo w błahych sprawach, nie powoływać się na Boga. Żydzi to robili, e, e, bojąc się przysięgać na Boga, przysięgali na niebo, na ziemię, albo na coś na ziemi, na swoją głowę. E, Pan Jezus też nawiązuje do tego, rozmawiając z faryzeuszami i uczeniami w Piśmie, to jest 23 rozdział Mateusza, XVI wiecz Wiada wam ślepi przewodnicy, którzy powiadacie Kto by przysiągł na świątynię, to nic Ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą ślepi, cóż bowiem jest większe Złoto, czy świątynia, która uświęca złoto? Tak, świątynia jest większa, niż złoto w tej świątyni To świątynia powoduje, że to złoto staje się czymś i Tak samo dalej Chodzi o ofiarę i ołtarz. Osiemnasty wiersz. Kto by na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, to nie jest związany przysięgu. Ślepi, cóż by jest większe: dar czy ołtarz, który uświęca dar? I znowu Pan mówi, ołtarz jest większy niż dar. Bo dar, przez to, że jest akurat na tym ołtarzu, staje się czymś wyjątkowym. I tu dalej jest to kto przysięga na ołtarz, przysięga nami na wszystko co jest na nim, kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka, kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada, czyli nawet jeśli nie wypowiadano imienia Boga, to ostatecznie i tak przysięga się na Boga, bo to wszystko należy do Boga, nieraz to może Młodsi, jak gdzieś tam słyszałem, tak mówią, jak babcie kocham. To jest też rodzaj takiego zapewnienia, że to, co mówię, to jest na pewno prawda. Pytanie, jaka jest nie już do babci, ale chodzi o to, tutaj, że mamy, nasza mowa musi być tak, czy ma być tak, tak, czyli bez, nie muszę tego w jakiś sposób pieczętować, czy potwierdzać, że mówię prawdę. Po prostu mówię prawdę apostoł Paweł pod przysięgą składał zeznania sam Bóg przysiągł czy też Pan Jezus był wezwany właśnie do tego, żeby mówić tylko prawdę to jest Mateusz 26, 65 a więc zeznawanie pod przysięgą nie jest czymś niezgodnym z Bible. Nie jest tak, że wierzący nigdy nie ma przysiągać. Chodzi o nierozsądne przysiąganie, takie albo takie, które dotyczy jakichś banalnych spraw. Dlatego to słowo po prostu ma nas w jakiś sposób wyczulać na to, jak myślimy, czy co mówimy. I w 12 rozdziale jest taki tylko jeden epizod, który chciałem wspomnieć. Efraimici byli zazdrośni o to, co Jefta wykonał, a Giladczycy mieszkają między Efraimitami. I z tej zazdrości przyszli i powiedzieli: Jak to poszedłeś, a nas nie wyzwałeś. I. Z tego powstał konflikt. Jefta znowu zebrał wszystkich wojowników i um, zajął brody jordańskie, um, czyli po prostu oni mieszkali przed Jordanem, a więc um, żeby iść do swojej ojczyzny, musieli przechodzić przez te ziemię, um, po prostu przez te terytorium, które zdobył Jefta. I wtedy był ten sposób na to, żeby rozpoznać, czy ktoś jest ze Efraima, czy nie. Um, szósty wiersz to mówi, wtedy mówili do niego powiedz Sibolet a ten wymawiał Sibolet bo nie mógłby mówić inaczej wtedy go chwytano i zabijano przy drodach pierdańskich w tym czasie padło z Efraimidów 42 tysiące widzimy znowu bezcelową walkę zupełnie bezsensowna walka pomiędzy braćmi chodziło w tym wypadku o jedno słowo które miało w sposób wypowiadania tego słowa. Bo wtedy te nie potrafili powiedzieć szy, tylko mówili sy, i z tego zdradzali się przez to, że są frejmitami, i dlatego tracili życie. 42 tysiące ludzi zginęło w ten sposób. Mi się przypomina, kiedy byliśmy kiedyś. Z Rydigerem i Haraldem, jeszcze inni byli na rozdawaniu kalendarzy to Rydiger rozdawał kalendarze i do jednej pani powiedział kalendę a ta pani mówi na i potem Rydiger się dziwił cały dzień I tylko jedno słowo powiedziałem kalendę a ona już wiedziała, że on jest Niemcem i powiedziała, na tak jest, że może tak jest, że między wierzącymi jest tak, że może ktoś czegoś na przykład nie rozumie, albo ma swoje przekonanie i to mówi w jakiś określony sposób. Nie wiem, teraz taki przykład podać nie, wcześniej tego nie, jakoś nie przygotowałem, nie przemyślałem, ale tak widzę, że tak może być, że coś, co ktoś w jakiś sposób wyrósł, nauczył się rozumieć czy widzieć coś w jakiś sposób, co nie jest bardzo istotne, no ale tak już takie przekonanie ma. No i teraz, przez to, że on mówi to w określony sposób, to jak gdyby znowu, czy to powinno powodować moje oburzenie? W jakiejś małej sprawie. Zauważmy, że w katolicyzmie prawie nie ma podziałów. Jest kościół starokatolicki, jest kościół polsko-katolicki, ale niewiele więcej. Natomiast w protestantyzmie istnieją setki, tysiące podziałów. Tysiące, tysiące podziałów na grupki mniejsze i większe. Właśnie niejednokrotnie ze względu na takie Sibolet, Co to słowo znaczy, to nawet nie jest tak bardzo istotne. To podobno jest nurt czy kłos, różne tam wyjaśnienia, ale chodzi o no, sam taki szczegół. A więc hmm, potrzeba rzeczywiście jest i takiego Ducha, nie powiem tolerancji, bo to nie jest dobre słowo dla chrześcijanina. Tu chyba chodzi po prostu o miłość. Właśnie, żeby móc iść razem, trzeba też i potrafić nawzajem siebie też i nosić. Odnośnie tych dwóch sytuacji, które Jewta uczynił, kiedy miał walczyć z wrogami, to poszedł się pytać Pana, a kiedy miał walczyć z braćmi, to tego nie zrobił. I to jest wielka różnica i jego błąd. To jest bardzo smutne, że kiedy walczymy z wrogami, musimy po prostu pytać się Pana, ale kiedy rozmawiamy z braćmi, musimy jeszcze się więcej pytać Pana. I Jefta nie jest przykładem Gedeona, który właśnie załagodził sprawę i do walki nie doszło. Ale jest człowiekiem, który bardzo szybko wstrzął walkę i widzimy, jakie były tego konsekwencje. Tutaj pan dał zwycięstwo nad Amonitami, tak. dlatego, że faktycznie oni zajęli i zaś później po prostu byli to ludzie, którzy walczyli z Bogiem. Ale oczywiście Jefta walczył, walczył z braćmi, którzy byli popędliwi, byli zazdrośni, ale on jako wódz powinien umieć yy, zapytać się Pana, co ma w tej sytuacji zrobić. Yy, odnośnie córki Jefty, yy, jeden brat powiedział taką dobrą rzecz, jeżeli coś nie jest napisane w Biblii, Konkretnie w danej ważnej sprawie, to musimy tą sprawę zostawić tak jak jest napisana. Na przykład kiedy Izrael walczył yy, z jakimś wrogiem, to ten król chciał złożyć swojego syna na ofiarę, kiedy oni podchodzili pod miasto, kiedy Izrael podchodził pod miasto. I wtedy Izrael wycofał się z tego, dlatego, że za, ze względu na tego jednego, może nie to jedno dziecko, wycofał się dalej po prostu nie szedł. Nie wiem, gdzie to znaleźć, ale taka sytuacja była, miała miejsce. Także widzimy, kiedy Słowo Boże, by, by to zaistniało tutaj, w tej sytuacji, to lud by się wstawił w tej sytuacji, choćby nawet tak jak i przy e, Jonatanie. Kiedy lud znowu wstawił się, za Jonatanem, dlatego, że po prostu, że on dobrą rzecz zrobił, chociaż zjadł i ściągnął na siebie śmierć, to mimo to lud wstawił się za nim i nie zmarł. I to też była myśl Boża. Gdyby tutaj taka sytuacja się stała, że miała być złożona w ofierze, to lud wstawiłby się za tą córką, bo ona była nic niewinna, a ona by poniosła śmierć. I raczej musimy tutaj przyjść do tego, że to, co Słowo Boże mówi i ona jest napisane w 39 wierszu. Ona nie obcowała z żadnym mężczyzną i to jest największa tragedia dla niewiasty, a nie śmierć. Po prostu to jest to, że ona już nie mogła mieć męża i nie mogła dzieci, możemy dzieci urodzić i nie mogła też oczywiście dla Jefty mieć wnuków. To było, może powiedzieć, największym sytuacją, a tutaj jeśli Słowo Boże nie mówi nic na ten temat, to też nie możemy tego zrobić kiedy yy, o jednym królu, czy o ile więcej też jest napisane, nie wiem, gdzie to znaleźć, ale jest napisane, że on yy, w tym złym znaczeniu, że on złożył swojego syna w ofierze, nawet swoich synów składał w ofierze. Jest to po prostu słowo Boże, mówi w złym znaczeniu. Gdyby taka sytuacja miała tutaj miejsce, to tak samo by to było napisane. I yy, jednak powinniśmy być ostrożni co do tego i zostać przy tym, co Słowo Boże nam mówi. To znaczy, że ona nie obcowała i to jest konkretnie napisane. I tego się trzymajmy. Mamy ten przykład dzisiaj przywołany z hmm, Herodem. I tutaj... Jest to ważna lekcja dla nas, gdy składamy śluby lub myślimy o sobie i pokładamy ufność w ciele, bo tak naprawdę ślub jest w zasadzie pokładaniem ufności w ciele. Bo jeżeli wiem, że jestem bankrutem, który jest zbawiony tylko z łaski, to niby na jakiej podstawie ja mogę złożyć ślub? Tylko wtedy, kiedy uważam, że podołam. Nawet y, jest takie miejsce w Słowie Bożym, które mówi, teraz wy, którzy mówicie, tam lub siam pójdziemy, będziemy ciągnąć zyski, powinniście powiedzieć raczej, jeśli Pan pozwoli i dożyjemy, to będziemy chcieli zrobić to lub obok. I takie powinniśmy mieć nastawienie. Nikt z nas nie ma mocy nad dniem jutrzejszym. Więc ślub z definicji jest w pewnym rodzaju właśnie pokładaniem ufności w samym sobie. I teraz mamy tę sytuację z Herodem i Janem Chrzcicielem, opisaną w Mateusza, 14 rozdział. I to jest 14 rozdział Mateusza od, 14, od 4 wiersza, a w zasadzie od 3. Herod bowiem spytał Jana. Związał go i wtrącił do więzienia z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, bo Jan mówił mu, nie wolno ci jej mieć i chciał go zabić. To są kluczowe słowa, i chciał go zabić, ale bał się ludu, bo uważano go za proroka, ale pamiętajmy, chciał go zabić. A gdy obchodzono dzień urodzin Heroda, córka Herodiady tańczyła wśród gości i spodobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał jej dać o cokolwiek prosi. Jeśli chodzi o Marka, tam mamy szerzej powiedziane, że aż do połowy królestwa był gotów jej coś dać. A ona nam mówiła, na przedtem przez swoją matkę, która oczywiście sypiając Herodem doskonale wiedziała jakie są jego myśli o Janie Chrzcicielu, że chciał go zabić. I tutaj nadarzyła się okazja, żeby oszachraić lud i pod pozorem świętobliwości, pod pozorem ślubu, do którego ludzie mieli respekt pod zakonem, dokonać tego typu szachrajstwa i zamordować Jana Chrzciciela którego on chciał zabić. Jest wyraźnie powiedziane. I gdyby nie chciał go zabić, to przecież Jan Chrzciciel był więcej wart niż całe królestwo Heroda. Wystarczy powiedzieć obiecane do połowy królestwa, ale Jan Chrzciciel jest więcej wart niż wszystkie królestwa świata. Dlatego, że jest to Boży prorok. I tutaj bardzo łatwo mógł od tego odejść, gdyby Chciał, ale on nie chciał. On chciał zamordować. I my też często, gdy tłumaczymy się na różne sposoby, czemu nie chcemy iść za Panem, to też chcemy jakiś grzech pielęgnować. Jakąś naszą małą świątynkę mamy dla jakiegoś demona, czy polnego jakiegoś duszka i tam sobie palimy różnego rodzaju kadzidełka dla niego i szukamy pozorów. To Sibolet jest świetnym przykładem, że często właśnie twierdzimy, że coś dałoby nas przekonać, ale pokaż mi jakiś punkt, yy, taki sibolet mi pokaż. No nie pokażesz. No widzisz, to jestem nieprzekonany. Nie dasz rady mnie tutaj zmusić. A to nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby właśnie Panu dać się kierować i szukać, co jest miłe Panu. Jeszcze jest jedna ważna zasada z czwartej Mojżeszowej, czyli inaczej księgi liczb, dotycząca ślubów, która nas dotyczy, którą powinniśmy jako wierzących Pana Jezusa mieć na sercu. To jest 30 rozdział. Potem Mojżesz powiedział do naczelników pokoleń pośród synów Izraela.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 lub może unieważnić w Nowym Testamencie Paweł wyraźnie mówi, że zaślubiłem was jednemu mężowi którym jest Chrystus jako dziewicę czystą więc jesteśmy tutaj w tym obrazie wyraźnie postawieni na gruncie pełnej gwarancji Pan Jezus zobowiązał się że każdy kto we mnie wierzy ma życie wieczne i on tego ślubu nie ma jak wycofać. On jest pewny, nieuchronnie będzie wykonany. Nawet mamy powiedziane w liście do Tymoteusza, że nawet jeśli my nie dochowujemy wiary, Bóg pozostaje wierny, gdyż samego siebie zaprzeć się nie może. Zbawienie jest nieutracalne. Bóg nie może wycofać się ze złożonego zobowiązania. Nie ma żadnej opcji. My natomiast jako oblubienica, Będąc jeszcze w domu ojca, każdy z nas jako wierzący teraz, a przedtem jako niewierzący, jako dziecko diabelskie, być może różnymi rzeczami się poprzebijaliśmy, powiązaliśmy, jako ludzie niezbawieni, żyjący w ciemności. I nasz poprzedni ojciec, czyli diabeł, zanim zostaliśmy usynowieni przez ojca niediańskiego, to te śluby chętnie nas wikła w różnego rodzaju brednie, to te rzeczy w momencie, kiedy zaślubieni jesteśmy jednemu mężowi, czyli Chrystusowi, to one są poddane pod Jego osąd, czyli pod Słowo Boże. Jeżeli Słowo Boże mówi, że któryś naszych starych zwyczajów jest zły, niewłaściwy, niegodny kroszenia z Panem Jezusem, to nie jesteśmy zobowiązani do Jego kontynuowania. Jest to bardzo ważne, bo bardzo wiele Rzeczy naobiecywaliśmy jeszcze będąc niewierzącymi, albo świeżo wierzącymi, albo nawet jako wierzącymi, ale na podstawie nie Słowa Bożego, tylko na podstawie pewnych obyczajów ludzkich. To nas nie wiąże, gdy Słowo Boże otworzy nam oczy na jakąś prawdę, obowiązuje nas to, że to jest sprzeciw Pana Jezusa i ten sprzeciw jednoznacznie taki ślub rozwiązuje. Każdy związek z czymkolwiek nieczystym jest nieaktualny, więc nasze śluby jako tutaj obrazu tej dziewczyny, kobiety, mężatki jest całkowicie nieaktualny, jeżeli Słowo Boże mówi inaczej. Panie Ty kierujesz 251